Adjectives from 21 to 30. Brudny, obrzydliwy. Dirty, filthy. Spokojny, cichy. Calm, tranquil. Głośny, hałaśliwy. Loud, noisy, boisterous. Inteligentny, sprytny. Smart, clever. Inteligentny, wnikliwy. Intelligent, insightful. Silny, potężny. Strong, powerful. Słaby, wrażliwy. Weak. Vulnerable. Piękny, wspaniały, olśniewający. Beautiful, gorgeous, stunning. Brzydkie, nieatrakcyjne. Ugly, unattractive. Długi, rozciągnięty, przedłużony. Long, extended